Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Podcast. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce Zakażenie Scott'a Siglera. Jest to kontynuacja powieści Infekcja, którą kilka lat temu wydał Papierowy Księżyc. Zakażenie jednak wydało wydawnictwo Gmorg. Dopiero wy Księżyc najwyraźniej nie był zainteresowany kontynuacją tej historii. Pamiętam, że infekcja mi się podobała. Niewiele już pamiętam z samej książki, całe szczęście. Zakażenie można w zasadzie czytać, nie znając pierwszej części. Co prawda podejrzewam, że część smaczków czy szczegółów wam umknie, jak to zwykle bywa. Jednak na samym początku mamy tak jakby przypomnienie całej historii w scenie, gdzie... Doradcy prezydenta tłumaczą mu po kolei co się stało i, i tak dalej. Przyznaję, że przydała się ta scena, bo no, już minęło sporo czasu odkąd czytam infekcję i, i nie chciałabym się czytać jeszcze raz, ponieważ no, to jest fajna, przyjemna w lekturze książka, natomiast to nie jest arcydzieło i Sigler nie celował zbyt wysoko. Podobnie jest w zakażeniu, chociaż infekcja jest książką, która pokazuje dramat jednostki. To znaczy dramat jednej osoby, która została zarażona trójkątami będącymi nasieniem z, z, z obcej cywilizacji. Dopiero na samym końcu, w, w ostatnich scenach, mamy do czynienia z tak jakby powiększeniem zasięgu całej tej historii i kontynuacją tego jest właśnie zakażenie. W zakażeniu nie mamy już jednostki, chociaż Pery też jest jednym z głównych bohaterów tej książki, ale dramat całej grupy, czyli, czyli ludzi, którzy w wyniku splotu różnych wypadków muszą walczyć z, z infekcją. A trzeba powiedzieć, że o ile infekcja miała taki wolno rozwijające, wolno rozwijające się tempo, o tyle w zakażeniu od samego początku mamy do czynienia z, z bardzo szybką akcją i praktycznie każda kolejna scena jest tak rozgrywana, żeby była pełna napięcia. Cały czas coś się dzieje. Trzeba przyznać, że Siegler... Ma bardzo duże tempo i to ma też duży związek z tym, co mówiłam wcześniej, że to jest rzetelna, fajnie napisana, ale jednak czysta rozrywka. Sigler nie, nie, nie sili się na nic więcej, natomiast to, co robi, robi naprawdę dobrze. I jeżeli, jeżeli chcecie przeczytać coś, co, co dostarczy wam po prostu zwyczajnej przyjemności, a nie będzie od Was wymagało zbyt dużego zaangażowania, no to zakażenie jest, jest bardzo dobrym wyborem. Zakażenie jest bardzo dobrą mieszanką ogranych motywów z czymś, co jest oryginalne. Bo z jednej strony mamy moim zdaniem bardzo pomysłową konstrukcję Całego sposobu działania tych trójkątów i, i, i tej obcej cywilizacji. A z drugiej strony mamy mnóstwo, po prostu mnóstwo scen, które, których widziałam już w tysiącu wersji, w, nawet w grach komputerowych. Grałam dawno w piątą czy szóstą część Resident Evil, no i tam mieliśmy no, no, ograne już do bólu sceny, tak? Gdzie. Jeden z bohaterów celuje do drugiego, tamten go prowokuje tak, zabij mnie, zabij mnie. No, podobne sceny będą właśnie u Siglera. On w ogóle się nie wstydzi tworzyć czegoś, coś takiego. I gdyby nie to, że ten wątek obcej cywilizacji jest dobrze pomyślany i, i ciekawy, i inny niż, niż zazwyczaj. To chyba ta książka nie byłaby lekko strawna, bo, bo te, te, te sceny, niektóre no, naprawdę są takie już banalne i takie proste do wyżegania. No, no, mówię, całe szczęście to jest jakoś tam, jakoś tam się wyrównuje. I jeżeli się ma odpowiednie nastawienie, to, to, to zakażenie daje dużo frajdy. Nie zauważyłam też żadnych dziur logicznych. Aczkolwiek przyznaję, że, że totalnie sobie odpuściłam, jeżeli chodzi o tą książkę i nawet nie próbowałam się czegokolwiek doszukiwać. Pomaga w tym to, że tak jak wspomniałam wcześniej, każda kolejna scena jest przepełniona akcją. W tej książce cały czas non-stop coś się dzieje. Tam nie ma chwili zastanowienia tak naprawdę i... I nawet jeżeli jest moment, kiedy bohaterowie muszą dojść do jakichś wniosków, czyli muszą sobie coś nawzajem powiedzieć, wytłumaczyć i tak dalej, to i tak dostajemy to w formie jakiejś sceny, w której w tle coś się dzieje. i, i, i Albo chociaż na końcu musi być być, być jakieś wydarzenie, jakiś boom, żeby, żeby człowiek miał ochotę przewrócić kolejną stronę i zacząć nowy rozdział. Zresztą Sigler dzieli każdy rozdział na, na malutkie takie podrozdziały, które, które zajmują czasami dosłownie kilka stron. I dzięki temu to tempo, to tempo jest naprawdę wysokie. Ta książka idealnie pasuje do tego, żeby ją słuchać. Po pierwsze mamy mnóstwo dialogów, miałam wrażenie, że cała ta książka to jest jeden wielki dialog. Jak czasami się trafiała to, to, to, taki mały podrozdział, gdzie nie było jakiegoś dialogu, tylko sam opis, to aż mi się robiło dziwnie się zastanawiałam, o co chodzi, czy to ta sama książka. I ta język tej książki jest strasznie potoczysty. Tylko tutaj muszę powiedzieć, że oceniam język oryginału, a nie tłumaczenia. No bo niestety, no tutaj będzie e, łyżka jak e, Musiałam dokończyć książkę słuchając podcastu. W ogóle może od tego powinnam zacząć, że e, Scott Ziegler jest za, z, zapalonym podcasterem e, i chyba wszystkie swoje książki e, nagrywa i udostępnia za darmo e, w formie podcastów. Wychodzi mu to świetnie. Znaczy tak, no, z jednej strony jak naśladuje kobiecy głos, to chcemy się śmiać I, i, i nie lubię go za to, że z jednej strony stworzył bardzo fajną postać jednej z lekarek, Margo. Babka ma jaja, jest, jest naprawdę fajna, dowcipna i, i inteligentna, a przy tym nie jest zrobiona na chłopczycę, tylko, tylko właśnie też ma takie stereotypowo kobiece cechy. A z drugiej strony, jak on czyta jej kwestie, które, tak jak mówiłam, są, są dowcipne, są, są czasami ostre, a on jak je czyta tym swoim takim udawanym kobiecym głosikiem, to, to mam ochotę go udusić, bo po prostu niszczę jej postać. Jej postać się przez to wydaje po prostu śmieszna, a nie, a nie fajna. No ale, ale, ale całość wypada naprawdę fajnie, świetnie się go słucha, nawet jeżeli... Przez to jego udawanie różnych głosów książka nabiera takich cech parodii pastiszu, czego, czego czytając w ogóle się nie zauważa, bo w, w tekście nie ma żadnych takich tropów. To tylko to, że, że on się bawi w takie rzeczy, to ta książka jest jeszcze lżejsza niż, niż na papierze. Może wytłumaczę, dlaczego dokończyłam w formie w formie podcastu. Niestety polskie tłumaczenie zakażenia jest kiepskie. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam zboczenie zawodowe i większość błędów, które ja zauważę, przeciętny czytelnik nie zauważy. Natomiast z pewnością zauważy, że, że mu się to źle czyta. Bo tak jak mówiłam, ta książka w oryginale jest strasznie potoczysta. To jest coś, co się po prostu czyta na głos nawet mimochodem co rewelacyjnie się sprawdza w formie, w formie mówionej, natomiast tego w polskim tłumaczeniu zupełnie nie ma. Zabrakło redakcji, zabrakło trochę umiejętności tłumacza, który no nie przejmował się tym, czy dialog się dobrze czyta, czy nie. Interesowało go najwyraźniej tylko to, żeby przekazać jego sens. I mamy na przykład takie kwiatki. No tutaj chłopaki nie zwrócili uwagę, że oni to, to by tak w ogóle nie zauważyli. Na przykład... Pojawia się w tekście kwestia, która po polsku powinna brzmieć ażebyś kurwa wiedział, albo ażebyś wiedział, że, że tak. Coś, to, coś w tym guście, nie? Natomiast w oryginale się domyślamy, jak to, jak to wyglądało, dlatego że w polskim tłumaczeniu oczywiście jest, masz cholerną rację. I mówię, to teoretycznie to nie jest błąd, to nie jest nie ma błędu gramatycznego, to nie ma błędu stylistycznego. To jest po prostu coś, co brzmi nienaturalnie. I, i, i ja widzę ten błąd, ktoś, ktoś nie, powie, nie, nie pokaże palcem, ale później stwierdzi, że te dialogi to były drewniane. No a w oryginale są zajebiste i w oryginale to się naprawdę rewelacyjnie tego słucha. No a poza tym jak już, jak już się dowiedziałam, że te podcasty są za darmo i można je w każdej chwili przesłuchać, no to jak już spróbowałam, to już nie mogę się od tego oderwać, bo wydaje mi się, że to jest specyfika tej konkretnej książki, tego konkretnego pisarza, że, że ta książka faktycznie jest stworzona do tego, żeby jej słuchać. Dlatego może ten mój podcast co tak trochę wyszło bardziej recenzja książki w oryginale, a nie, a nie polskiego, polskiego wydania, polskiego tłumaczenia. Natomiast... No, nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też kiedyś zaczynałam, też, boję się zaglądać za swoich pierwszych tłumaczeń, bo, bo, potem pewnie bym nie spała przez kilka nocy rozmyślając o tym, Boże, jakie błędy, Boże, a tu przecinek, nie tu, a tu, jest jak to zabrzmiało, jakie to drewniane i tak dalej. No, natomiast, no, kiedyś trzeba, mm, trzeba się za siebie wziąć i, i popracować nad tym. Mam nadzieję, że Gmorg, że będzie mi się chciało, że będzie im się chciało, żeby żeby się podszkolić i żeby te następne tłumaczenia, bo to chyba pierwsze ich tłumaczenie, do tej pory wydawali polskie rzeczy, to żeby te następne tłumaczenia jednak były bardziej dopracowane. Dlatego, że mówię, no, ja wytknę błąd, bo, no bo, no bo to ja się tym zajmuję zawodowo. Ktoś inny nie pokaże palcem błędu, ale powie potem, że to jest, że to się kiepsko czyta, że to jest kiepsko napisane. To będzie trochę nieuczciwe wobec, wobec pisarza. I, I chyba po części dlatego postanowiłam posłuchać tego w, formie, w, w wersji oryginalnej, właśnie żeby móc zrecenzować samą książkę, a już, a już nie patrzeć na te błędy, bo, no bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jestem wyczulona. Ale powiem jeszcze raz, no, no, każdy zaczynał. Mówię, wielu rzeczy się nie zauważa, ale, ale może warto by było zatrudnić kogoś, kto jednak zauważa pewne rzeczy i kto, potrafi, i kto potrafi taką książkę troszeczkę wyszlifować. Powtórzę jeszcze, dla kogo moim zdaniem ta książka jest dobra. Dla kogoś, kto szuka prostej, niezobowiązującej, ale jednak tam rzetelnie zrobionej rozrywki. Czegoś, co się łatwo czyta, przy czym można się odprężyć, co się świetnie słucha w formie podcastu. I co jest troszeczkę inne niż pierwsza część, ale na swój sposób, no swój sposób dobre. No, no to to by było już na tyle. Na razie, cześć!